Osłony tego typu mocno reagowały na intencje. Nie tyle odpierały obcych, ile zniechęcały tych mających nieczyste zamiary. Nie był to zły system? Miał jednak luki. Nie chronił przed kimś, kto nie przyszedł z zamiarem wyrządzenia krzywdy, ale potem zmienił zdanie. Ani przed znajomym, którego sygnaturę dom już znał. Czy zareagowałby na bestię? Może. Za mało wiedziałam o jej naturze, by wyciągać dalsze wnioski. Czy jedyne, co mógł zrobić temu, kto wszedł przez tylne drzwi, to skaleczyć szkłem przy wybiciu okienka? No, całkiem możliwe. Nie wyczuwałam więcej śladów magii. Żadnych zaklęć, żadnych uroków, żadnych magicznych przedmiotów. Jedynie bardzo stary, zasuszony między taflami szkła bukiet ślubny... Z chmurą różowej gipsówki między kremowymi i herbacianymi różami oraz oplatającymi je gałązkami bluszczu emanował delikatną magią płodności. Zapewne dzięki zaklęciom wplecionym we wstążkę. Była to dość popularna praktyka, nawet wśród niemagicznych. Kwiaciarnie oferowały takie zaklęte bukiety wspierające szczęście młodej pary i sukcesy prokreacyjne. Ten, wnioskując z daty na etykietce za szkłem, miał 43 lata. I nadal wyglądał znakomicie. Kunszt florysty wsparła odrobina magii, która promieniowała łagodną poświatą z zaszyby Myślę, że czas przycisnąć szczawika na okoliczność włamania na miejsce zbrodni. Powiedziałam. Będziesz złym gliną, a ja dobrym? Jeśli trzeba, oboje będziemy źli. A jeśli zacznie kręcić, masz pozwolenie na bycie bardzo złym gliną i możesz na niego warczeć. Odparłam. Sąsied się zmył. Jego żona nie wiedziała, gdzie jest, albo nie chciała się tą informacją podzielić. Naciskałam. Muszę wiedzieć, czemu włamał się do domu pani Bożeny. Myślę, że był po prostu ciekawy. Odpowiedziała i uciekła wzrokiem. Jeśli pani wie coś o jego udziale w zaginięciu sąsiadki i nie mówi mi o tym, będzie pani współodpowiedzialna. Nic nie wiem, naprawdę nic nie wiem, zaklinała się kobieta. Jeśli ma pani powody, by sądzić, że jest zdolny zrobić komuś krzywdę, musi mi pani powiedzieć. Westchnęła. Nie sądzę, by zrobił krzywdę akurat jej. Nie było między nimi sympatii, ale mój mąż właściwie nikogo nie lubi, taki typ człowieka. Mimo wszystko nie wierzę, że miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Bożenki. Wie pani, że nie musi tolerować jego zachowania, ani ukrywać siniaków, Dodała łagodniej. Zacisnęła usta i już się nie odezwała. Wyszliśmy, zapowiadając, że wrócimy, by z nim porozmawiać. Przypomniałam jej o wizytówce i dodałam, że powinna zadzwonić, kiedy mąż wróci. Pokiwała głową, ale nie robiłam sobie nadziei. Wysłałam SMS do Romana z pytaniem, czy coś się u niego ruszyło. Oddzwonił. Numer, na który dzwoniła, to stacjonarny, centrala jakiejś dużej firmy ubezpieczeniowej, ale system nie zarejestrował numeru wewnętrznego, który wybrała po połączeniu. Najwcześniej w poniedziałek się czegoś dowiemy w weekend nikogo tam nie ma. A monitoring? Moi ludzie przeglądają kamerę po kamerze. Trochę to potrwa. Mruknął z frustracją. Ściągnęłaś Borysa, by poszukał tropów? Nie Borysa, ale kogoś mam. I nic sensownego nie znaleźliśmy. Roman wymamrotał przekleństwo. Podzielałam jego ocenę sytuacji. Dreptaliśmy w miejscu. A gdzieś tam była ciężko ranna kobieta. Jeśli jeszcze żyła. Zakończyłam rozmowę i przez chwilę wpatrywałam się w ekran telefonu, szukając inspiracji. Gdzie jeszcze zadzwonić? Kogo zapytać? Nic. Pusto. Westchnęłam. Może zgarniemy twój samochód, potem muszę odebrać Mirona i Salcie, więc nie będziesz uzależniony od mojego auta. Zgodził się. W końcu i tak nie dało się ukryć, że doszliśmy do ściany i potrzebowaliśmy, by coś się wydarzyło. Nowe włamanie. Albo trup. Nie cierpiałam tej strony mojej pracy. Czasem trzeba było po prostu czekać na kolejną ofiarę. Najlepsze źródło informacji o sprawcy i jedyna szansa, żeby go złapać, zanim dopadnie następną. Odbiór auta zajął nam ponad godzinę. Samochód stał przysypany liśćmi, znacznie dalej niż Johan zapamiętał. Bliżej Ciechocinka niż Torunia. Na tylnym siedzeniu leżały śpiwór i ciuchy, a także zbiór kubków po kawie z różnych stacji benzynowych i barów szybkiej obsługi. Wystarczający, by zapełnić cały parkingowy kosz. Gdybym wcześniej nie wiedziała, jak sfrustrowany i zdeterminowany był Johan, teraz nie miałabym wątpliwości. Słuchaj, obiecaj mi coś, powiedziałam. Uniósł brew, zwijając śpiwór. Jeśli złapiesz trop, zabierzesz mnie ze sobą na polowanie. Wiesz, że od lat doskonale radzę sobie bez ciebie. Zapytał z typową dla siebie arogancją. Bez wątpienia. Ale jeśli masz rację i to stworzenie nie jest wilkiem, tylko kimś, kto włada magią, przyda ci się pomoc wiedźmy. Przez chwilę w milczeniu sprzątał samochód, wynosząc śmieci, które nagromadziły się tu w ostatnich tygodniach. Zgoda, powiedział w końcu. Na nic więcej nie mogłam liczyć. Gdy telefon zawibrował mi w kieszeni przez ułamek chwili, miałam nadzieję, że coś się ruszyło. Wiadomość zwaliła mnie z nóg. Wpatrywałam się w ekran oszołomiona. Miron pisał. Awaria, trzy szczeliny. Muszę je zamknąć i odesłać wszystko, co przelazło. Salcia i Biarkę są z Joshua. Nie wrócę na kolację. A była to dopiero pierwsza z dziwnych wiadomości, które tego dnia miały oderwać mnie od sprawy pani Bożeny i tajemniczej bestii. Bo w moim życiu problemy rzadko pojawiały się pojedynczo. Rozdział 22. Komórka Mirona była poza zasięgiem. Oczywiście. Na tym właśnie polega piekło. Nie można się dodzwonić do własnego ukochanego. Taki mały, prywatny krąg tortur. Jechałam do szkoły po salcie i biarkę, a mój mózg wpadł w galopadę. W głowie rozbrzmiewał spanikowany głosik, który darł się w otchłań nerwicy. Już nie wróci. Wiedziałam, że nie ma zagroż kontaktu z rzeczywistością, ale nie umiałam go po prostu wyciszyć. Oczywiście czułam też racjonalny niepokój. Trzy szczeliny jednocześnie. To nie przelewki. Działo się coś paskudnego, co zagrażało nie tylko Mironowi, ale i mojemu miastu. Kilka lat temu Lud mianował Mirona piekielnym namiestnikiem tornu, żeby uspokoić piekielników, którzy zaczęli się zastanawiać, czemu przyszły następca tronu tyle czasu spędza w magicznym mieście. No zbyt stary był już mój diabeł, nawet jak na piekielne standardy, by dało się komukolwiek wymówić, że to młodzieńczy bunt, a że nie planował wracać na piekielne łono. Ludz wymyślił stanowisko i mu je powierzył. Wszyscy byli zadowoleni. Poza tym zazwyczaj nowa rola nie wiązała się z nadmiarem obowiązków. Nazwa brzmiała poważnie, ale piekielny namiestnik był raczej łowcą nagród i biczem na łobuzów niż stróżem prawa czy detektywem. Owszem, czasami wybuchały jakieś awantury. Albo pijany demon, nie mogąc trafić do bramy, otwierał portal do piekła i coś z niego wypełzało, zanim się zorientował, że to nie ten adres. Czasami kilku diabłów brało się za łby na wieczorze kawalerskim. Torn był dla nich destynacją w taki sam sposób jak Kraków dla kawalerów z Wielkiej Brytanii. Nie było to jednak nic, z czym Miron by sobie nie poradził. Czasem przy wsparciu Asa lub moim. Ale trzy szczeliny to grubszy kaliber. Sporo magii... Duży rozmach i specyficzne umiejętności. Pierwszy, lepszy diabeł czy demon nie umiałby zrobić czegoś takiego. Czasami szczeliny powstawały samoistnie, ale zwykle jako skutek uboczny katastrofalnego zdarzenia, jak rewolucja w piekle czy próba przejęcia tronu. Tego typu awantury generowały napięcia w przepływie magii, co mogło osłabiać granice. Jeśli coś takiego właśnie się działo, nikt mnie nie poinformował. Zadzwoniłam do Asa, żeby się upewnić, że Miron ma wsparcie. Jego numer też był poza zasięgiem. Z frustracją stukałam palcami o kierownicę, próbując uciszyć ten głosik, który wrzeszczał właśnie... już nigdy, już nigdy. W końcu zjechałam w boczną uliczkę, zaparkowałam w zatoczce i na chwilę pozwoliłam własnej wyobraźni wysnuć najczarniejszy scenariusz. Szczegółowo i w najmniejszych detalach. Kiedy już wypluła z siebie srogą apokalipsę. Zmusiłam ją, by odszukała ścieżki prowadzące do pozytywnego rozwiązania. A potem wypunktowałam wszystkie luki i fałszywe założenia, które doprowadziły ją do tego punktu. Czasami nie mogłam nic poradzić na atak paniki czy nerwicowe wrzaski w środku własnej czaszki, ale mogłam rozbroić je ich własną bronią. Oddychałam głęboko, wypuszczając powietrze przez nos, aż rytm serca nieco się uspokoił. Już dobrze. Głosik próbował zajść mi od innej strony. Może to tego dotyczyły te sny, których nie pamiętasz. Apokalipsa nadciąga. Ale ucięłam to natychmiast. Byłam prawie pewna, że sny wiązały się z biarkę. Niewykluczone, że tu też najgorsze jeszcze przede mną. Ale powiązanie tej afery ze szczelinami piekielnymi było na tyle mało prawdopodobne, że pozwalanie Głosikowi mówić dalej oznaczałoby stratę energii. Pod szkołę dotarłam spóźniona o kilka minut. Brama na dziedziniec była otwarta, więc wjechałam rozglądając się za Salcią i Biarkę. Dziedziniec był niemal pusty. Dzieciaki miały jeszcze lekcje, a na rodziców przyjeżdżających po pociechy było za wcześnie, więc łatwo ich wypatrzyłam na ławce pod rozłożystym kasztanem. Salcia siedziała tyłem do mnie. Opowiadała coś z przejęciem Joshui, a Biarka leżał u jej stóp, zamiatając puszystym ogonem zbrązowiałe liście na trawniku. Pogoda dopisała. Po tej stronie bramy i Wisły nawet bardziej, więc wyglądali się lankowo i moje wyrzuty sumienia z powodu spóźnienia trochę zelżały. Anią zauważył mnie, kiedy wysiadłam z auta i pomachał na powitanie. Salcia odwróciła się gwałtownie, a jej uśmiech przygasł, gdy zobaczyła, że to nie Miron. Ech, starałam się nie brać tego do siebie. Podeszłam do nich z uśmiechem i udawaną nonszalancją, choć szansę, że... Empata, wilk i straumatyzowane dziecko kupią tę zmyłkę. Były nikłe. Co tam porabiacie, kompani zbójów? Zapytałam. Joshua wstał i przytulił mnie serdecznie, szepcząc mi do ucha. Za rzadko cię widuję. A czyja to wina, po wsi Zażartowałam odwzajemniając uścisk. Już niedługo zamierzam osiąść tu na stałe. Odsunęłam się na wyciągnięcia ramion, by spojrzeć w górę w jego rozświetlone uśmiechem oczy. Dla już dobrze? Zapytałam z nadzieją. Tak, za kilka tygodni będzie mogła opuścić dom pana. I myślimy o tym, by zamieszkała ze mną. Nisim się zgodził? Jeśli nie, wiesz, że zawsze możesz wrócić do tornu. Jeśli nie chcesz się już gnieść z nami w mieszkaniu, kawalerka Mirona ciągle stoi pusta. Albo znajdziemy wam coś ładnego. Z czystą kartą. Parsknął śmiechem. Zobaczymy, staram się nie planować zbyt wiele. Każdy plan to ryzyko rozczarowania. Jeden dzień na raz to dla Laoisa najlepsze tempo. Cieszę się, Joshua. Naprawdę się cieszę. Znów mocno go przytuliłam. Salcia stała z boku. Biarkę trącał ją nosem w plecy, jakby próbował ją ośmielić. Coś się kotłowało w tej rudej główce, bo oczy małej połyskiwały żywym ogniem. Opadłam na ławkę obok niej, zastanawiając się, ile Joshua jej powiedział o powodach, dla których Miron musiał zniknąć i czy podał przybliżony termin powrotu. I czy to właśnie ją gryzło, czy coś zupełnie innego? Hej, mam nadzieję, że zdążyliście poćwiczyć, zanim Miron musiał uciekać? Zagadnęła łagodnie. Pokiwała głową, ale minkę nadal miała smętną. Wiesz, że gdyby tylko mógł, to by tu był? Znów jedynie skinienie. A potem spojrzała mi prosto w oczy i zapytała... Jeśli Miron szybko nie wróci, wyślesz mnie do piekła. A chcesz tam jechać? Pokręciła głową i przygryzła dolną wargę. To nie ma tematu. Zostajesz ze mną tak długo, jak chcesz. Masz już całkiem niezłą kontrolę nad ogniem, a ja w razie czego mam gaśnicę. Poradzimy sobie bez Mirona. I nie jestem ciężarem? Zapytała, a słowo ciężar wypowiedziała takim tonem, jakby usłyszała je u kogoś innego. I nie do końca rozumiała, co znaczy. Spojrzałam na Joshua, ale tylko wzruszył ramionami. Nie miał pojęcia, skąd jej się to wzięło. Nie jesteś ciężarem. Nigdy nie byłaś i nie będziesz. Cieszę się, że z nami mieszkasz. Gdyby nie ty, teraz byłabym zupełnie sama, a tak? Choć Miron musi być gdzie indziej. Mam ciebie. Mamy biarkę. Całkiem niezła kompania. I myślę, że będziemy się dobrze bawić. Powiedziałam. Salcia słuchała uważnie, jakby próbowała wyłapać choćby cień fałszu, ale nie kłamałam. Było mi autentycznie lżej, że Miron nie zabrał małej do piekła. — Pamiętasz, co ci mówiłem o kaczuszkach? — zapytał Joshua. Dziewczynka uśmiechnęła się szeroko i potwierdziła skinieniem. Jeśli ktoś zostaje kaczuszką, Dori to przepadło. Już jest rodziną. Kiedyś sam byłem taką kaczuszką — dodał. A potem dorosłeś i zostawiłeś mnie samiutką, tęskniącą w pustym gnieździe. Zażartowałam. Ale ani na chwilę nie zapomniałam, że mam gdzie wracać. Salcia znów milczała, jakby musiała sobie to wszystko poukładać. Jeśli coś cię martwi, możesz przyjść do mnie. Nie zawsze znajdę rozwiązanie, ale zawsze mam dla ciebie tulina. Nie naprawia wszystkiego, ale o wiele łatwiej zmierzyć się ze smuteczkami z tulinem niż bez, dodałam. Teraz też? Zapytała. Zawsze odpowiedziałam z naciskiem. I nagle była w moich ramionach. Skoczyła tak gwałtownie, że ledwie wyłapałam rozmazany ruch. Jej ramiona objęły moją szyję, a burza loków połaskotała mnie w nos, ale przytuliłam ją najmocniej, jak potrafiłam. I nie puściłam, dopóki sama się nie odsunęła. W jej oczach nie płonął już ogień, za to na ustach pojawił się nieśmiały uśmiech. – Chcesz zobaczyć płonące piłeczki? – zapytała. – No pewnie, tylko powiedz, czy mam mieć pod ręką gaśnicę. Zaśmiała się i pokręciła głową. – Nie ucieknę z kręgu – zapewniła ciągnąc mnie za szkołę, gdzie przy długich, niskich, powojskowych barakach Nisim zbudował dla dzieci krąg treningowy o średnicy trzech metrów. Z porządnymi osłonami, wkopany pół metra w ziemię, wzmocniony runami i sygilami. Pozwalał dzieciakom testować zaklęcia i umiejętności, które w innych warunkach mogłyby być niebezpieczne. Stanęliśmy z Joshua dwa metry od krawędzi kręgu, a mała wskoczyła do środka i zawirowała wokół własnej osi niczym ognista baletnica, ożywiając zaklęcie kręgu impulsem magii. Poszło jej naprawdę szybko. Widać było, że trenowała. Joshua pochylił się do mnie i powiedział cicho, tak bym tylko ja słyszała jego słowa. Na początku podejrzewałem, że może być w jakimś stopniu empatką. Wydawała się wyczuwać emocje i czytać ludzi jak jedna z nas, ale szybko zrozumiałem, że ona ich nie czyta. Ona się do nich dostraja. Mm, typowa reakcja na traumę. Zauważyłam, a anioł skinęł głową. Dzieci z taką historią uczą się obserwować otoczenie, by jak najszybciej wychwytywać sygnały zagrożenia. To zmienia ich psychikę. Myślisz, że zdoła się uleczyć, zostawić to za sobą? Wierzę, że tak. Pomyślę o Leoise. Jeśli ona może wyzdrowić, to jest możliwe. A Salcia... Nie umiem tego dokładnie wyjaśnić, ale dziś wygląda lepiej niż kilka dni temu. Jakby część ciemnej chmury, która zawsze jej towarzyszyła, po prostu zniknęła. Miron tak ją wyczulił na bezpieczeństwo ich higienę działań ogniowych, że nawet pod jego nieobecność Realizowała jego wytyczne skrupulatnie i odhaczała w głowie punkty protokołu. Uzbroiła krąg, nasączyła magią sygile ochrony. Uziemiła się impulsem, zanim w ogóle zabrała się do prezentacji zaklęcia. Biarkę biegał dookoła kręgu wyjąc. Nie podobało mu się, że nie może wejść do środka. Kazałam mu podejść do siebie, by nie rozpraszał żywiołaczki. Stała skupiona z zamkniętymi oczami, przywołując swoją magię. Włosy uniosły się wokół jej głowy jak płomienie. Skóra zalśniła miedzianymi łuskami, gdy wyciągnęła przed siebie ręce, a palce ułożyła w wyznak przywołania. Płomyki pojawiły się na jej opuszkach i rosły, aż osiągnęły rozmiar piłeczek tenisowych. Już to, jak wolniutko rosły, stanowiło imponujący przejaw kontroli. Magia Salci miała naturalną tendencję do wybuchów, a tu wszystko było rytmiczne, opanowane. Musiała naprawdę sporo ćwiczyć. Płonące piłeczki oderwały się od jej palców i uniosły, zawisając na wysokości twarzy. Płynnym gestem wprawiła je w ruch i zaczęła żonglować ośmioma naraz, nie dotykając żadnej. Zaklaskałam z zachwytem. – Brawo, Salciu, to jest świetne! – zawołałam, a ona aż poczerwieniała z dumy. Żonglowała jeszcze chwilę, po czym rozłożyła palce szeroko – a piłki wystrzeliły w górę i zaczęły krążyć, tworząc ogniste tornado nad jej głową. Coraz szybciej i szybciej... Ups, niedobrze, zdążyłam jeszcze pomyśleć, nim piłki pomknęły na wszystkie strony i odbiły od niewidzialnych barier kręgu. Salcia szybko wchłonęła ogień, spieszona potknięciem. To było fantastyczne, zapewniłam, wciąż bijąc brawo. Na końcu mi nie wyszło, przyznała. Czyli wiesz, nad którą częścią zaklęcia trzeba jeszcze popracować, powiedziałam. — Chyba tak — stwierdziła, rozbrajając krąg. — Gdybyśmy wszystko umieli od razu, uczenie się nie byłoby taką frajdą — zauważył sentencjonalnie anioł, który spędził w szkole już ładnych parę lat. — Byłoby strasznie nudno — dodałam. — Może nauczę się, zanim wróci Miron? — Mówił, kiedy to będzie? — zapytałam. Pokręciła głową i przygryzła wargę. Oczy jej się szkliły. A całe to rodzicielstwo było dla mnie kompletnie nową sprawą i uczyłam się w biegu. Miron nawiązał z małą dużo głębszą więź, bo nie tylko ją uratował, ale i spędzał z nią w piekle mnóstwo czasu. No i jeszcze mieli podobną magię. Ja przeszłam dwa tygodnie intensywnego kursu. pozostawało trzymać kciuki, że mówię to, co trzeba i nie dokładam dziecku traum. Cholernie duża odpowiedzialność. Mieć pod opieką małego człowieka czy żywiołaka. No nic, zrobimy sobie babski wieczór. Będzie nam zazdrościł tego, jak dobrze się bawiłyśmy pod jego nieobecność. Wystarczy, że nie odeślesz mnie do piekła, szepnęła. Och, kochanie, połowa mojego serca już tam jest. Nie oddam im drugiej, bo nie zasługuję na tyle dobrego naraz, oświadczyłam. Podeszła bliżej i objęła mnie mocno. Zmoknęła ją w czubek kudła tej głowy. Joshua, dasz się zaprosić na jedzonko? bo nam tu zaraz kiszki marsza zagrają. Obiecuję, że nie będę gotować. Zażartowałam. Mam okienko przed dyżurem na stołówce i znam fajne miejsce niedaleko. Mają pizzę i lody. Idealnie. Prowadź. Zapakowaliśmy się do auta. Doszła usiadł z przodu, a Biarkę rozciągnął się na tylnym siedzeniu z głową na kolanach Salci. Gładziła jego futro i mówiła mu same słodkie rzeczy o tym, że jest bardzo grzecznym wilkiem. Uśmiechałam się pod nosem, jadąc zgodnie ze wskazówkami Joshui. Większość wilków wierzyła się na takie czułości. Bierka naprawdę był wyjątkowy. I miała u niego wieczny dług wdzięczności za to, co robił dla salci. Nie mogłam stwierdzić na pewno, ale towarzyszyło mi przekonanie graniczące z pewnością, że to nie przypadek. Mała spała spokojniej. Była pogodniejsza za dnia. Jak tego dokonał? Nie miałam pojęcia, ale widziałam efekty. Restauracja była niewielka i już od progu pachniało pizzą i świeżym chlebem. Natychmiast poczułam głód. Obawiałam się, jak obsługa zareaguje na biarkę, ale najwyraźniej ludzie widzą to, co chcą zobaczyć, a on był naprawdę świetny w psim kamuflażu. Kalnerka zapytała tylko, czy przynieść mu miskę wody, kiedy zaprowadziła nas do niewielkiego boksu i wręczyła podkładki z menu. Zamówiliśmy szybko. Mogę iść zobaczyć, jakie są lody na deser? — Zapytała Salcia, zerkając tęsknie w stronę szklanej gabloty przy wejściu. Pewnie. Zerknij, czy są kawowe lub słony karmel dla mnie. Albo pistacja. Dodałam. Chwilę później mała z namysłem oglądała wszystkie smaki, próbując wybrać coś dla siebie. Jak na ognistego żywiołaka darzyła lody miłością bezwarunkową. Jakby coś ją ciągnęło w przeciwną stronę skali temperatur. Wilk poszedł za nią, machając puszystym białym ogonem. Salcia przedstawiła mi go jako jedną z twoich kaczuszek. Nawet nie mrugnął na to porównanie. Rzucił anioł. Nadal mi nie powiedział przed czym dokładnie ucieka, ani co go spotkało, ale zajmę się tym, gdy przyjdzie czas. Na razie jest bezpieczny, a jego towarzystwo naprawdę dobrze robi Salci. A powiedz, jak Gabriel znosi to wszystko. Jest w niebie dość Waleriany, by ukoić jego nerwy? Zmieniłam temat. Joshua parsknął śmiechem. Próbowałem mu wyjaśnić, że to przecież nic takiego i mieszkam w torni od lat, ale on uparcie twierdzi, że dotąd tu tylko bywałem, a teraz będę mieszkał, co drastycznie zmienia sytuację, więc trochę spazmuje, ale trzyma się dzielnie. Już przyswoił, że Leoise nie zniknie, a ja w najbliższym czasie nie planuję powrotu do nieba. Lubię moje życie tutaj, moją pracę, moich przyjaciół. Tam nie miałem celu i nie czułem się nikomu potrzebny. Mówią, że nie da się nauczyć starego psa nowych sztuczek, ale dokonałeś tego. Jestem z ciebie dumna. Ten stary pies to Gabe czy ja? Zażartował. W waszej skali ty wciąż jesteś szczeniakiem. Gabe to już nawet w ludzkich latach ma tu zalem, a co dopiero w psich. To trochę twoja zasługa, powiedział Joshua niespodziewanie. – Bo pomogłam mu zobaczyć najczarniejszy scenariusz z moim udziałem w bieli? I potem wszystko, co nie wiązało się z moim wejściem do rodziny, uważał za postęp? – zażartowałam. – Trochę też, przyznał. – Ale przede wszystkim nie ustępowałaś mu ani na krok. Zmusiłaś go, by spojrzał na siebie innymi oczami. On też się zmienił. – Nie jest to może rewolucja, a raczej subtelniejsze postępy. Ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Kiedy Laoisa pojawiła się w życiu Joshua byłam sceptyczna. Przeszła koszmar niewoli i była psychicznie roztrzaskana. Wielu, w tym Archaniołowie Gabriel i Rafael, nie dawało jej żadnych szans na powrót do normalności. Joshua się z tym nie zgodził. Zakochał się w niej praktycznie od pierwszego wejrzenia i nasz anioł, który przez stulecia był bierny, uginał się pod presją dziadka i pozwalał sobie wchodzić na głowę, Nagle wykształcił kręgosłup z błyszczącej stali. Walczył o nią z Gabrielem, walczył z Radą Archanielską. Gdyby musiał, walczyłby nawet z samym Bogiem. Zaklepałby dla niej miejsce w szpitalu płomienną przemową. I miał rację, skoro dwa lata później stan Laoise poprawił się na tyle, że planowali jej powrót do Tornu. Czasami wystarczyło dać komuś szansę, by przebił wszelkie rachunki prawdopodobieństwa. Znów pomyślałam o Mironie i niepokój ścisnął mi bebechy. Zerknęłam w stronę Salci, czy nadal jest pochłonięta selekcją lodów. I zadałam pytanie, które nie dawało mi spokoju. Nie wiesz, czy to poważna sprawa? Będzie musiał tam zostać dłużej? Nie wiem, naprawdę. I myślę, że on też nie wie. Ćwiczyli w kręgu, kiedy zadzwonił jego telefon, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Pięć minut później podjechał samochód z jakimś demonem za kółkiem i tyle widziałem Mirona. Napisał mi w SMS-ie, że pojawiły się trzy szczeliny. Jednocześnie. Joshua zmarszczył brwi. To nie jest normalne. Kiwnęłam głową, ale nie zdążyłam nic powiedzieć, bo Salcia właśnie wracała do stolika. Zjedliśmy pizzę, a potem lody. Mała opowiadała o szkole, i podpytywała Joshuę o rzeczy, których nie rozumiała. To miał być pierwszy raz w jej życiu, kiedy będzie naprawdę chodzić do szkoły, więc wszystko było dla niej nowe, ekscytujące i trochę przytłaczające. Nie wątpiłam jednak, że sobie poradzi. Odwiozłam Joshua do szkoły, zanim zaczął się jego dyżur na stołówce i wróciłyśmy do domu. Mała znów zmarkotniała. I miałam przeczucie, że nastrój siadł jej z tego samego powodu, co mnie. Jesteś zła na Mirona. Zapytała, kiedy przejeżdżałyśmy przez bramę do Tornu. Hm, martwię się o niego, a to nie to samo. Ale nic mu nie będzie. Da sobie radę, powiedziałam, próbując zakląć rzeczywistość. Salcia milczała chwilę, jakby ważyła w głowie, czy brzmiałam odpowiednio przekonująco. Myślisz, że to dzień na czekoladę z piankami i dziewczyński film? Zapytałam, parkując pod kamienicą. Nieśmiały uśmiech znów rozjaśnił jej twarz. Tak więc zrobiłyśmy. Z wielkimi kubkami gęstej od pianek czekolady włączyłyśmy pamiętnik księżniczki. Bo właśnie na to salcie miała ochotę. Leżałyśmy na kanapie owinięte kocami i oglądałyśmy zmagania z etykietą Mii Termopolis, dziedziczki tronu Jenowi. Obie zgadzałyśmy się, że mocno kręcone włosy Mii wcale nie wymagały metamorfozy i prostowania. Może tylko odrobiny więcej nawilżenia. Miron zadzwonił wieczorem, jego głos był ciężki od zmęczenia. Wybacz, że odwaliłem chudiniego i zostawiłem cię samą z małą, powiedział zmęczonym głosem. Awarie rzadko wpisują się w kalendarz z wyprzedzeniem. Co się właściwie stało? Skąd nagle trzy szczeliny? Sam chciałbym wiedzieć, mruknął. Ktoś zmarnował na to masę magii, choć nie widać w tym żadnej logiki. Jakby jedyne, co go interesowało, to Chaos. Wylazło sporo tałatajstwa. Odprowadziłem kilkanaście pomniejszych demonów i potworzaka. Nie sądziłem, że znowu będę ganiał demoniczne świnie. Jedną szczelinę załatałem, ale pozostałe pulsują zbyt mocno. Pilnujemy ich z asem, aż magia się przepali na tyle, żeby dało się coś z nimi zrobić. Nie wkurzyłeś ostatnio żadnego demona za mętu? Zapytałam. Czemu pytasz? Bo bezsensowny chaos to ich specjalność. A jak urządzą w tornie, to ty będziesz musiał się tym zająć. Zrobię rachunek sumienia, zapewnił. A jak u was? Spokojnie, mała już w łóżku. Jeśli dziś będzie miała koszmary, to z przejedzenia. Zjadłyśmy pizzę, lody i dobiłyśmy czekoladą z piankami. Martwi się o ciebie. Ja też się martwię. Nie, bój żaby. Wrócę, zanim się obejrzysz. Byle to nie były trzy miesiące. Nie ma mowy, choćbym miał ściągnąć luca do łatania szczelin. Dobre i to... Pamiętasz, że cię kocham? Zapytał. Może i pamiętam, ale nie zaszkodzi mi odświeżyć pamięci. Zażartowałam. Więc powtórzył to kilka razy, a ja przypomniałam mu co najważniejsze. Kocham cię. I nie daj się zabić, bo znajdę cię w piekle i skopię ci tyłek. Zaśmiał się, jakby wziął to za żart. Rozdział dwudziesty trzeci. Położyłam się tuż przed północą. Zmęczona, ale wciąż zbyt pobudzona, by zasnąć. A gdy nagle rozdzwoniła się moja komórka, rzuciłam się na nią w panice, myśląc, że to Miron. Ale to nie jego imię wyświetlało się na ekranie, tylko Kadena. Trzeci wampir w gnieździe Trójprzymierza i barman w trumnie nie miał w zwyczaju do mnie wydzwaniać na pogaduszki, więc odebrałam spodziewając się problemów. Jeśli nie chcesz, by Gajus zrobił z tyłków waszych szczeniaków jesień średniowiecza, lepiej przyjedź. Trzymaj je w lochach i szykuje popisówkę. I jasne, zasłużyli na lanie, ale jeśli czegoś nie zrobisz, zaraz będziemy mieć wojnę między gniazdem, a twoim stadem. Powiedział bez ceregieli. Trzyma szczeniaki z mojego stada w lochach? Zapytałam wstrząśnięta. Złapał je na naszym terenie, przegieli i sami się proszą o karę, ale niekoniecznie o śmierć. Przetrzymaj go, będę za dwie, góra trzy godziny. Pośpiesz się. Wyrok zapadnie jeszcze przed świtem. Rzucił i rozłączył się bez pożegnania. Zerwałam się z łóżka i szybko zamieniłam piżamę na robocze ciuchy. Przypięłam kabury na gloka i pochwę na miecz. Złapałam torbę z zestawem magicznym i już miałam zakładać glany, gdy do mnie dotarło. Salcia. Cholera jasna. Błyskawicznie analizowałam dostępne opcje. Mogłam ściągnąć Joshua, żeby został z dzieckiem, ale to opóźniłoby mój wyjazd do Trójprzymierza przynajmniej o godzinę, a czas był tu kluczowy. Może Leon? Jeśli uda mi się go obudzić i wyjaśnić marudnemu po wyrwaniu ze snu, co się dzieje. Był jeszcze wilk. Nie mogłam go zostawić samego w tornie. Nie sprawiał problemów. Ale gdyby jednak zaczął, tylko ja mogłam go ustawić do pionu. Ona czy Salci słuchać nie musiał i jeśli wbiłby sobie do upartego ubarzy musi mnie chronić, mógłby ruszyć za mną, nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwo. Zostawało mi jedno. Weszłam do pokoju Salci i potrząsnęłam jej ramieniem. Wilk obok niej czujnie otworzył oczy. Salciu, kochanie, jedziemy na wycieczkę, powiedziałam, gdy się przebudziła. W końcu i tak musiała kiedyś poznać resztę rodziny. Salcia była podekscytowana. Zabrałam dla niej koc i poduszkę, zakładając, że może jeszcze zasnąć w drodze, ale była zbyt rozemocjonowana. Gdyby nie pasy bezpieczeństwa, skakałaby na tylnym siedzeniu jak piłeczka pełna emocji, które ledwie mieściły się w jej drobnym ciele. – Będzie tam więcej wilków, takich jak Biarkę? – dopytywała. Złapałam w lusterku wstecznym uśmiech wilka. – Nie ma na świecie zbyt wielu wilków, takich jak Biarkę – odpowiedziałam szczerze. – Większość jest bardziej… Yy... Intensywna i spięta. I tym razem nie jedziemy do stada, tylko do gniazda, czyli do wampirów. Nasze wilki rozrabiały i trzeba je wyratować z opresji. Wampirów takich jak Roman? Upewniła się. Prychnęłam. Roman też jest raczej wyjątkiem. Ale myślę, że spotkasz kilka miłych wampirów. I niestety kilka mniej miłych. Ale nic ci się nie stanie, słowo honoru. Zapewniłam. Mniej miłych? Dopytała. Co skomplikowane. Podobnie jest z diabłami, demonami, wiedźmami i ludźmi w sumie też. Każdy może być niebezpieczny i każdy może być dupkiem. Ale są też naprawdę fajne wampiry, naprawdę fajne wilki i tak dalej. Mam sporo przyjaciół w każdej z tych grup, choć zdarzają się i tacy, których wolę omijać z daleka i do których nigdy nie